Jest sobota, 6 maja 2017 roku. Słuchacie właśnie 132 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. W tej chwili Szymas, ale już niedługo usłyszycie także kilka innych głosów. Gdyż jest to odcinek o pyłkonie 2017. Tak, odcinek będący relacją z imprezy, relacją na żywo, sprawozdaniem nagranym na miejscu w Poznaniu przed tygodniem, w ten właśnie prekonowy weekend. Odcinek, z którego dowiecie się jak wraz ze znajomymi spędziłem te trzy dni. Odcinek bardzo subiektywny. Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami nekropolitana, nawiedzonego podcastu, no to doskonale wiecie, jak to wygląda, bo tak samo było przed rokiem. Tym razem ponownie po prostu wziąłem dyktafon i co jakiś czas nagrywaliśmy krótkie lub dłuższe wstawki na żywo, czasem dłuższe, bo naprawdę głosów udało mi się zebrać całkiem sporo. Jest to relacja bardzo subiektywna, obrazująca jedynie jakiś tam fragment tej całej imprezy. Nawet się zastanawiałem, czy by tego nie nazywać mój pyrkon, czy też nasz pyrkon, bo to już naprawdę jest przeogrom. Ogromny festiwal, nie konwent, nie jakaś tam impreza taka prelekcyjno-panelowa, o czym też wspominamy w samym nagraniu, a ogromny festiwal, gdzie dzieje się w tym roku chyba jeszcze więcej niż w ubiegłym, gdzie to wszystko się jeszcze bardziej rozrosło, ale to też ma swój urok, tak? to nie jest to samo, to samo, nie jest impreza, na którą pojechałem pierwszy raz 4 lata temu i która mi się wtedy też bardzo podobała, to jest coś innego, ale nadal coś niesamowicie pozytywnego. W ogóle w tym podcaście chyba najmniej narzekamy ze wszystkich podcastów poświęconych konwentom i podobnym imprezom do tej pory. I... I co, no? jest subiektywnie, jest chaotycznie, ale z drugiej strony jest też pewna wartość dodana, bo możecie się poczuć tak, jakbyście tam byli, to słychać i w treści, w tym właśnie chaosie, bo to nie było ustawiane, tak, to nie było nagrywane w ten sposób, że mówiłem dobra, to teraz ty wchodzisz, mówisz o tym i tak dalej, przemyśl to sobie, czy coś, tylko w biegu gdzieś tam między prelekcjami na szybko, dobra, dobra, stójcie, to tutaj nagramy, coś tak ciągnę ludzi na bok, tak dobra, dajecie, no to na spontanie, lecimy, co robiłeś, gdzie byłaś i tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie powstał ten podcast. Słychać to też w samej formie nagrania, gdyż uświadczycie dość głośne tło, co może komuś przeszkadzać, ale myślę, że no, ostatecznie nie wyszło to tak źle, bo sam w końcu spędziłem z tym plikiem ostatnie 5 godzin na słuchawkach, które mnie totalnie izolują od otoczenia, a głowa mnie nie rozbolała, więc tło jakoś super nie przeszkadza, dzięki niemu można jeszcze lepiej odczuć to, co my tam czuliśmy, bo słychać, autentycznie słychać te tłumy za nami, tak, te setki, tysiące osób panoszące się czy po slipie, czy po sali prelekcyjnej, czy gdzie tam jeszcze nagrywaliśmy. I jeszcze tylko wspomnę, że nie wycinałem bloopersów tak zbyt ostro. To znaczy są bloopersy, ale wrzuciłem tam rzeczy... Bardziej osobiste, czy takie niezwiązane do końca z samym Pykonem, takie, które nie są typową relacją, jak na przykład moje spotkanie, przypadkowe spotkanie ze znajomym, rozmawiałem sobie z mando na temat tego, czy nagramy wstawkę, czy nie, ale no jest za głośno, tak, więc stwierdzamy, że nie, i słyszę, że ktoś mnie woła przynajmniej tak mi się wydaje, no, tak patrzę w lewo, w prawo nie widzę, nie widzę, drugi raz, trzeci raz a w końcu się okazuje, że kumpel z doktoratu leży mi u stóp też czekając na autograf więc takie rzeczy zostawiłem na pamiątkę sobie, no i w sumie może wam też w bloopersach, a różne inne takie głupawki, czy nasze dogryzanie sobie wzajemnie zostawiłem już na ścieżce głównej, więc po prostu uprzedzam całość jest potwornie subiektywna i momentami ciutka hermetyczna, ale po prostu jeżeli nie jesteście stałymi słuchaczami nawiedzonego, to pomyślcie sobie, że kumple waszych znajomych wam opowiadają o konwencie i myślę, że wtedy łatwo będzie wam się wczuć w całość i, i poczuć ten klimat Krykonu 2017. Wszyscy, tak podsumowując ten wstęp, oceniamy go pozytywnie. Oczywiście czepiamy się kilku rzeczy, ale tak naprawdę ze wszystkich podcastów o konwentach i innych i tego typu eventach do tej pory to właśnie w tym dzisiejszym narzekamy chyba najmniej. O dziwo. Więc była to impreza jak najbardziej udana i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że jeżeli tylko czas, środki Pozwolą, to w przyszłym roku też się zobaczymy, by znowu przede wszystkim porozmawiać, spotkać się, pośmiać się, powkurzać się nawzajem i dobrze się bawić. To tyle ode mnie na wstępie, a teraz zapraszam Was już do wysłuchania sprawozdania na żywo z Pyrkonu 2017 z gościnnymi występami, a kogo o tym przekonacie się już za chwilę. Ja tymczasem spadam, ja z przyszłości nie? trzymajcie się. I do usłyszenia. Hej. Jest piątek rano, godzina siódma, nie wiem, 10, 15, coś koło tego. I powoli ruszamy w drogę do Poznania. Mówię ruszamy, bo jest ze mną Bedwolf. Cześć. Cześć. Tak, jak oceniasz e, dzisiejsze warunki atmosferyczne? Może od tego zacznijmy? Piękna, majowkowa, wiosenna pogoda, prawda? Zgadza się, mogłoby tylko padać trochę bardziej. Dokładnie tak, jeszcze aby zacząć dzień z przytupem, ja w ogóle tradycyjnie nie, trzy godziny snu przed konwentem, bo nie można spać normalnie przed konwentem, to nawet nie dlatego, że naprawdę musiałem coś zrobić, tylko a jeszcze doczytam to, tamto, a jeszcze sprawdzę to, a jeszcze sprawdzę, wszystko spakowałem, a jeszcze doładuję tę baterię i jeszcze to. I tak jakoś zleciała ta nocka, a się okazało, że... Wiecie, w Łodzi mieliśmy ostatnio tak zwaną rewolucję w komunikacji miejskiej. <głos> <głos> Dytwór się śmieje. Znaczy, zmieniono sporo różnych tras, rozkłady i tak dalej, no i one teraz się na bieżąco jeszcze zmieniają. W nocy i nad ranem jeszcze sprawdzałem na stronie rozkłady, przyszedłem według nich na konkretną godzinę i oczywiście okazało się, że rozkłady się zmieniły. Musiałem taksówką przyjeżdżać, żeby się, nie daj Boże, nie spuścić. <głos> I musiałem taksówką przyjechać, żeby się, nie daj Boże, nie spóźnić, ale dobra. Ten zły początek już za nami. Pierwsze koty za płoty, pierwsze śliwki robaczywki, Albo pierwsze lepsze w sumie. Mam nadzieję, że potem będzie lepiej. A ty? Ja coś. Myślisz, że będzie kolejką? Na pewno. Zobaczymy. Teraz ile 4 godziny, żebyś odespać tę noc. I potem Zaczynamy konwent. Witamy ponownie. Jesteśmy już na miejscu, tak właściwie to już nawet na slipie. Jak oceniasz poziom Kolejkonu? Wysoki, jak zawsze. Co? Ale jak? Nie rozumiem. <głosy> nie no, na poważnie. Tym razem poszło szybko, sprawnie i bezproblemowo wejście może zajęło 2-3 minuty. No nie, przynajmniej. Mhm, Zdziwić się trochę na wejściu, bo okazało się, że ludzie z przedsprzedaży wchodzą jednym, ludzie, goście, prelegenci etc. drugim i tak dalej. się, ale się okazało, że z obu stron weszliśmy naprawdę w błyskawicznym tempie. <grym> tak, także tego. Także kolej konu nie było? To na Slipie, Slip jest większy niż w ubiegłym roku i niż w ogóle w ubiegłych latach. A ludzi jest jakby trochę mniej, więc na razie jest luz. Tak jak rok temu o 12 już ciężko było chyba tknąć gdzieś na Slipie. Nie mówię o tym dla właśnie Prelegentu, na tym normalnym. Tak w tym roku jest całkiem luźno. Jak oczekiwania przed startem programu? Nie mogę się doczekać. Ale sprawdziłeś go sobie? Przejrzałeś? Masz już jakieś punkty wybrane, które chciałbyś zobaczyć? czy tak na spontanie działasz? Jak co roku przed Pyrkonem szybko się orientuję w programie i ważniejsze rzeczy albo sobie zaznaczam w kalendarzu, no albo po prostu zapisuję notatki w telefonie. W tym roku było trochę inaczej, bo dzięki Tobie skorzystałem z aplikacji, w której mogę sobie ustalić agendę i wybrać poszczególne wydarzenia. które nam interesują. Ja właśnie też pobieram tę aplikację, ale szczerze mówiąc tylko piątek sobie na razie przejrzałem, bo ten program jest całkiem spory i tak jak co roku nawet wypisywałem sobie te punkty, wybierając się tak bardzo konkretnie na całe trzy dni, tak teraz tak bardziej na spontanie zadziałam, zobaczymy jak to będzie. Ech, dobra, czas się trochę posilić, do usłyszenia za jakiś czas. wie, że przeczytałem pierwszy raz, gdy ukazała się w Polsce, czyli w 2002 roku. I od tamtej pory do większości domów wielokrotnie wracałem, jestem wielkim fanem tego cyklu i również wielkim fanem nadchodzącej ekranizacji. Czekam na nią od 10 lat, ponieważ temat ruszył 10 lat temu. Tak jak temat naszej prelekcji Długa Droga na Wielki i Szklany Ekran. Dobry. Jesteśmy już po pierwszej prelekcji, jest godzina 16, przed chwilą wyszliśmy z sali filmowo-serialowej z prelekcji Długa droga do nauki pilota, do obsługi prezentacji, czy też do premiery filmu Roczna Wieża? Przez to te trzy przyciski były obok siebie, to dlatego. Tak, jak słyszycie, jest z nami ekspert w dziedzinie obsługi pilota. Tak, cześć. Cześć. Jak tam pierwsze wrażenia? Czy był kolejkon? Jak Cię ci tutaj przyjechało? Jak spędziłeś te pierwsze godziny? No właśnie i pozytywnie i negatywnie, ale tak yy, chyba bardziej pozytywnie, bo kolejkonu nie ma w ogóle w tym roku. Podobno był rano. Spotkałem kumpelę, która około 10 wchodziła, mówiła, że stała około godziny w kolejce i to i tak się wbiła. Czyli yy, po prostu otworzyli w tym roku szybciej kasy nie czekali z tym do ostatniej godziny, a ludzie się wycwanili i pewnie poprzyjeżdżali szybciej, żeby nie stać w kolejce. I dzięki temu my, którzy też przyjechaliśmy bardzo szybko, mieliśmy zerowe kolejki. Ja naprawdę przez pierwsze dwie godziny, bo niestety po wejściu tutaj wszelkie hale były otwierane dopiero 13-14, więc sobie chodziłem po prostu i co jakiś czas wchodziłem do wejścia, to kolejek nie było w ogóle. Czasami zero. W ogóle ludzi nie było, także, a, a jednak na terenie konwentu się ich widzi. Także, także to jest gigantyczny plus. Niestety pogodę mamy tragiczną. Ja wiem, że to nie jest wina nikogo z, z obecnych tutaj. i To nie może być brane pod uwagę przy ocenie konwentu, ale to bardzo mocno wpłynie na, na odbiór tego konwentu. Już rok temu pogoda popsuła trochę prikon organizatorom, a w tym roku jest naprawdę przyokrutnie zimno. I, i ten konwent nastawiony przecież na festyn, na, ta, na takie atrakcje na zewnątrz, na taką zabawę, no niestety na tym trochę straci, ale, ale na razie mam naprawdę bardzo pozytywne wrażenia. Tradycyjnie wszystko pozmieniali, <grym> czyli wchodzisz na konwent, pomimo, że jesteś tu, nie wiem, piąty raz w tym miejscu, czy szósty, nie, nie pamiętam od kiedy to jest na targach, to w ogóle się nie odnajdujesz, nie wiesz co jest gdzie, bo tam gdzie były byli wystawcy, teraz jest sleep Room, tam gdzie były targi, teraz jest jeszcze co innego, chyba tylko stałe są sale prelekcyjne, ale to mi się też podoba. takie przynajmniej... Na końcu świata od Slipa, 30 km na północ przynajmniej takie, może mam dzisiaj dobry humor, ale bo, bo mi się to podoba że pomimo tego, że przyjeżdżam w to samo miejsce to zawsze muszę, muszę się trochę odnaleźć yy, w tym miejscu na chwilę obecną ciężko jeszcze cokolwiek powiedzieć, bo tak jak mówię, dwie godziny łaziłem i prawie nikogo nie mogłem znaleźć i łaziłem, i łaziłem, i łaziłem, także konwent dopiero się zaczyna, szczególnie, że już te prelekcje mi się udało skończyć i mam fajrant, mam wolne i mogę się bawić no tak, bo już jesteś po wszystkim parciarzu. A, jak pilot, właśnie... a pilot to nie moja wina, miał trzy przyciski obok siebie, gdy przyciskało się jeden to przyciskały się też pozostałe i, i działał losowo. <grystanie> tłumacz to sobie, tłumacz. Jak właśnie wyrażenia po prelekcji? Bo otwierałeś blok filmowo-serialowy, nie? To też... No dzięki Bogu osób było mało, bo na początku naprawdę ja się stresuję takimi rzeczami i byłem zestresowany potężnie. Eee, ja... Ja chyba nie powinienem... Mało? Rzekiwać. Sala była wielka, więc... No wiem, ale wiesz, no jutro takie sale będą pękać w szwach, nie? Jak na standardy Prykonu było mało, nie? No. no co, jedna trzecia sali zapełniona to jest malutko, no ale... Ja zakładałem, że i tak będzie mniej, bo zakładałem, że o godzinie 15 to 90% procent będzie by stało w kolejkach. <głosy> że zakładałem, że w ogóle ludzi nie będzie. Ja się za bardzo stresuję takimi rzeczami, nie wiem, wydaje mi się, że to to, co... Ja się nie nadaję chyba do takich publicznych wystąpień. Powiedział nauczyciel. <laughs> Ale tam to co innego. Tam mam, wiesz, pełną kontrolę. <laughs> no, chociażby. I, te, i też, też to trochę inaczej. No a tutaj yy... no to właśnie jest tak, jak pierwsza lekcja, jakbyś pierwszą lekcję prowadził na auli w szkole. No może nie. tam to by było katastrofalne. Ale pierwsze lekcje też są tragiczne, gdy nie znasz ludzi, nie? A dopiero jak ich poznasz. Ja, ja, ja się za bardzo tym stresuję. Nie jestem w stanie ocenić. Bardzo się cieszę, że już mam to za sobą i, i, i że w sumie, w sumie gadałem płynnie. Wydawało mi się, że naprawdę będę mówił przez 20 minut i na tym się skończy. Podcasting powinien mnie nauczyć, że gdy myślę, że jest 20 minut, to wyjdzie godzina 20. No i nie wyrobiłem się z wszystkim taka urywana ta prelekcja trochę. Aczkolwiek na no, na sam koniec... Kiedyś miałem... prowadziliśmy krótkie prelekcje. <laughs> na sam koniec miałem pierdoły. Także, no ale bez żadnej puenty, bez żadnej chyba, wydaje mi się, myśli przewodniej, nie wiem. No, ciężko mi to ocenić. Spoko, a jak, nie wiem, byłeś już na targach? Jak w Slip? Ja byłem w w tym okresie, w tej godzinie mniej więcej, co ty, co jeszcze, wiesz, nie jest, nie jest aż tak przepełniona, ale już i tak ludzi mnóstwo. Nie umiem powiedzieć, czy on jest większy, czy mniejszy niż w zeszłym roku, bo Raczej jest bardziej, tak. bardziej porozbijany. To są jest kilka pomieszczeń. I, i, też, i też piętra, jest, jest więcej pięter, bo nie jest tylko dla VIP-ów, a, a jest jeszcze w osobnej sali piętro dla normalnych uczestników. W ogóle tam ludzie, nie wiem, czy ty cały zwiedziłeś, bo ja tą twoją salę przeszedłem całą, bo was szukałem. To tam jest Y, takie zejście na schody i ludzie śpią przy szybie, także ludzie chodzą po ulicy i widzą ludzi śpiących oni śpią przy samej szybie, y, szybie y, przy, przy ulicy okej, wiesz, jak wszedłem na górę, to zająłem sobie takie miejsce, że, że naprawdę mnóstwo wolnej przestrzeni, ona się pewnie zapełni. I Byłem też na, na, na wystawcach, no gigantyczne, jak zawsze, to jest po prostu coś, co wchodzisz i, i tam znikasz. Ja wszedłem, chodziłem sobie, chodziłem, przyszedłem może z dwie trzecie, patrzę na, na telefon, a ja za chwilę mam prelekcję, nie? Godzina nie moja, nie? A po prostu chodząc i patrząc. A my tak samo, troszkę to, nie wiem, nie chyba to w tym roku bo też nawet nie. <śmiech> wiedziałem, gdzie mam iść, pomyślałem sobie, że skoczę do Prysklepiku, bo właśnie o tym nie powiedzieliśmy. Jako prelegenci zapraszani nie otrzymaliśmy gadżetów, w sensie kostek A, już ani w tym niczego. roku nie chciałem marudzić, na to... Ale bo już się, na, już, się, już się naplułem wczoraj w internecie na to, ale znów to samo co rok temu, żadnych programów, niczego akurat kostki ja mam gdzieś, ale programy tak jak mówiłem rok temu zbieram, a znów nie ma, tylko taka szmatka o, o nic nie mówiąc z nic nie mówiącymi tytułami a, a ja takie rzeczy kolekcjonuję i wiesz szczególnie gdy robię prelekcję, to lubię mieć potem tę książeczkę, taka moja tam próżność trochę i że mam taką książeczkę ze swoim opisem swojej prelekcji yy, z napisem Stephen stevenking.pl i tak dalej, nie? A, a tego nie ma, to jest minus, no, no ale, ale w rozmach, no, na chwilę obecną to, co zwiedziłem wydaje się naprawdę gigantyczne, ja po, ja po wystawcach robiłem ósemki pomiędzy, systemem chodziłem, wiesz, ósemkami tak, żeby okrążyć wszystkie, no, dlatego mówię, dwie trzecie przeszedłem i godzina minęła, nie, a, a, a tylko przyglądałem się, na razie w ogóle jeszcze nie myślałem, żeby coś kupić, coś tak bardziej zagłębić, nie? Ja próbowałem, ale w ogóle wszedłem w jedną alejkę, potem w drugą już się zgubiłem, gdzie byłem, gdzie mnie nie było i znalazłem No prysklepik. to ja nie mam orientacji w terenie, to ja się gubię na prostej. Znalazłem sklepik i mówię, to sobie tę kostkę kupię po prostu. Się okazało, że nie ma ich na sprzedaż. Ja szukałem Battle Royale, bo mówię, a jak znajdę, to Ci zrobię niespodziankę, pokażę, że mam pięć ostatnich tomów i nagramy podcast, to nie znalazłem. Ale jest dużo w sumie tych No wiem, ale przechodziłem, przechodziłem dużo. A to bardziej Takie be... ósemki robiłem, żeby nie znaleźć. To, to nie. bardziej będzie w antykwariacie, bo w sklepach nie będzie. Chociaż jest też e, stoisko wydawcy. Nawet chciałem ich spytać, czy może gdzieś planują do dróg, ale, ale, ale, ale, ale przy ale, tych stoiskach ale... z Mangą wiesz, co się dzieje? Trzy razy bardziej niż przy stoiskach z czymś innym. Nie? No ale... A przy stoiskach z czymś innym jest po prostu apokalipsa i armagedon. dzieci do klasy. <laughs> no dobra. No, to na razie tyle. Teraz idziemy na piwo i myślę, że wtedy konwent pokaże się nam w zupełnie innych barwach. Złotych. <laughs> <Dobrze>. Drogich. <laughs> to też. To co? To do zobaczenia na panelu. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Witamy ponownie. Jest ze mną największy maruder w konglomeracie, ale o dziwo dziś jakiś taki uśmiechnięty. Witam Cię. Witam Cię, Szymas. Jak tam pierwsze wrażenia? No, pierwsze wrażenia takie, że pomontali wszystko po poprzednich lat i trochę się nie mogę odnaleźć. Jak próbowałem znaleźć salę z gadżetami, która była tradycyjnie w innym miejscu, to trafiłem na jakieś pokazy. No i tak trochę się na początku właśnie dziwnie czuję przez, przez te zmiany. No i w sumie jestem trochę zaskoczony, bo wydaje mi się, że jest sporo mniej ludzi niż w latach ubiegłych, ale z jednej strony to może i lepiej, bo jakoś tak przestronnie i przyjemnie. Nie ma takiego ścisku wszędzie, jak mieliśmy to chociażby w ubiegłym roku. Tylko przestrzeń chyba znowu się trochę powiększyła i jest piątek, nie? więc jeszcze to, to nie jest maksimum. No tak, no na pewno. Zobaczymy, zobaczymy, co nam przyniesie jutrzejszy dzień. Ale na razie, mimo niesprzyjającej w sumie aury, jak na prawie że majówkę to jest przecież słabiutko, no to wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. A jak tam właśnie pierwszy kontakt z atrakcjami tutaj? Byłeś na prelekcji, pochwali się, co to było, jak wypadła? Wiesz co, przez to, że ja dzisiaj nie miałem wolnego w pracy, to dobiłem od razu tutaj z Kasią Prosto na prelekcję, czy na spotkanie autorskie z Peterem Łotsem i ono było rewelacyjne, naprawdę. To Na różnych spotkaniach autorskich ja już w życiu swoim byłem, ale ja czytając takie posłowie dodatkowe Łodsa do ślepowidzenia To odniosłem takie wrażenie, że to jest taki koleś Z którym po prostu fajnie by było się przejść na wódkę I po prostu od pierwszego zdania na spotkaniu autorskim To potwierdził Rzucał anegdotkami, opowiadał barwnie, ciekawie O różnego rodzaju aspektach swojej pracy I tej naukowej, i tej pisarskiej Także naprawdę wypadło to spotkanie doskonale a jak właśnie z liczebnością? Bo Watts to no jednak chyba znane nazwisko, nie? Nawet tak ogólnie wśród fandomu. No, jest to znane nazwisko i na pewno było lepiej niż w zeszłym roku. Jak wy narzekali, na, że na tym takim komiksowym wielkim hicie było parę osób, no to na się było widać, że tych ludzi jest sporo, na sali Ziemi, no, która jest molochem. No, wydaje mi się, że tak w trzech czwartych ta dolna część była zapełniona. Także ogólnie to się prezentowało całkiem nieźle no i wydaje mi się, że ogólnie to było naprawdę sporo ludzi jak na takiego autora. Zresztą Watts się śmiał a propos tej swojej popularności, bo prowadzący w którymś momencie powiedział coś takiego, że w Polsce ślepowidzenie było bestsellerem i Watts w tym momencie zrobił takie What? Mówi, człowieku, ja znam swoje wyciągi z konta. I mówi, to było bestsellerem w Polsce? Niemożliwe. Także, także było dosyć zabawnie, ale ale wydaje mi się, że ludziom się też podobało i ci, którzy byli na tym spotkaniu, myślę, że wyszli z niego zadowoleni. Walczysz jakieś autografy czy nie? No, w... chciałem iść do Wattsa w dniu jutrzejszym, natomiast on ma akurat z mojego punktu widzenia taką średnio szczęśliwą godzinę, bo to jest 13. Nie wiem, czy uda mi się dobić, ale zobaczymy. Jeśli już, to właśnie pewnie do niego bym chciał. A po spotkaniu nie dały rady? Nie, od razu gdzieś tam się ewakuował. Zresztą ta sala ziemi, ona też jest specyficzna na tyle, że tam trochę jest trudno się dostać do tych ludzi. To nie jest taki kontakt jak w tych mniejszych salach, że po prostu można sobie podejść, tylko jednak te osoby, które są czy to gośćmi, czy prowadzącymi, one wieś, się tam ewakuują od razu od tyłu, a tu jeszcze od razu zaczynali robić jakieś przygotowania do premiery filmu, jakiegoś, który ma się odbyć tam o 20, więc tym bardziej zaraz tam, wiesz, szybko, szybko wszystkich y, wypchnęli poza salę. Okej, okay. a jak ogólnie oczekiwania i plany na kolejne dni? Masz już jakieś wybrane punkty programu, które chcesz y, zobaczyć? Czy jakieś inne aktywności, które już zaplanowałeś tak na 100%? Jest to tak naprawdę to nie, bo y, nie wiem na ile mi czas pozwoli być jutro. Chciałem zaliczyć kilka punktów programu, między innymi właśnie z Łódzsem, gdzie po spotkaniu one jeszcze awansowały na wyższą listę moich zainteresowań. Natomiast niestety raz, że niektóre się pokrywają jak chociażby z naszą prelekcją jutro, a dwa, że no, nie wiem ile ja tutaj spędzę czasu i co mi się uda po prostu zobaczyć. Parę punktów programu widziałem, co, takich, które mnie autentycznie zainteresowały, co wydaje mi się jest postępem w stosunku do ubiegłego roku, gdzie mimo, że ja się ogólnie bawiłem nieźle, to tych punktów programu, takich, które, wiesz, tak, że chciałem je odhaczyć, to za dużo nie było. A w tym roku więcej takich, takich rzeczy widzę. Okej, okay, czyli na razie w sumie 100% pozytywnie. No, na razie 100% pozytywnie. Okej, okay. to dzięki. Dzięki, hej. I do następnego, jazdu. Widzisz to? Widzisz to? Jezus Maria, mapa cieni na żywo! To istnieje! To istnieje. Ale poczekaj. Oni to wydawali przez 5 lat. Wiesz, że to jest zwiastun apokalipsy? Ta książka Kolejny się... po premierze Domu z liści zwiastun końca tak. świata. Czw czwarty jeździec. A to brzydko wygląda, takie jakieś... Okay. Pognieciony. Nie, tak strasznie chałupniczo ho wydane w sumie. Halo, halo? Witamy ponownie czas na segment o grach. Przed chwilą graliśmy w Street Fightera, ale to może płomiennym milczeniem. Powiedz mi, ile czasu, ile set godzin w dzieciństwie spędziłeś na grze? Zero To jakim cudem wygrałeś 18 walk na 20? No, nie wiem, mam szczęście po prostu. No, bo dwa razy dałeś mi folię. <śmiech> <śmiech> nie, po prostu jakaś masakra. To są takie wciły, że aż mi smutno, jest się w głowie kołuje. A wcześniej jeszcze graliśmy w Inner Voices. Tak jest. W demko nowego tytułu, który nie wiem w jakiej dystrybucji ma się pojawić, do docelowo też ma być na Steamie, ale to w, jakiś, w jakimś późniejszym czasie. Inner Voices, no i było też w VR, że my graliśmy akurat po prostu przy dwóch różnych stanowiskach takich tradycyjnych, bo jak był zajęty. Jak je oceniasz? E, powiem tak, wizualnie średnio, technicznie rzecz biorąc słabo, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że ta gra jest dopiero w początkowych fazach rozwoju. Tam było widać kilka niedociągnięć, w wielu miejscach można się było zaciąć, brakowało też fragmentów tekstu w niektórych miejscach. Jeżeli natomiast chodzi o fabułę, to zbyt dużo nie zdążyłem jej poznać, bo demo trwało zaledwie 15 minut, ten czas był limitowany i niestety no, nie udało mi się rozwiązać chyba tej początkowej zagadki, która by mnie mogła wprowadzić bardziej w ten świat. Ja ją rozwiązałem, ale wczoraj jestem dość mocno sceptyczny, bo podobnych właśnie takich Ala Walking Simulators jest całkiem sporo z jakimiś tam e, bardziej grozowymi settingami. Mhm. I tutaj no właśnie na razie no to mechanicznie jest kiepsko, bo w drugim pokoju się zaciąłem osób coś wystające z sufitu. Do tego no możemy ruszać tam przedmiotami, ale to na razie nie ma Bardzo sensu. W jednym miejscu to. się przydało, żeby gdzieś tam przeskoczyć, tak. ale po co, to nie wiadomo. A co do fabułki, ja przeszedłem tę zagadkę. Ale też krążąc 15 razy po tym samym pomieszczeniu i potem po prostu stwierdziłem, że jedyne cyfry jakie znalazłem szukaliśmy kodu, tak. to, to były cyfry związane z, to była pewna data i wpisałem ją, zaskoczyło i szedłem chwilę dalej, ale na razie kiepsko to wygląda. Nawet no. jest bardzo topornie, no ale zobaczymy, może doszlifują, może Wszystko doszlifują. Wszystko się może zdarzyć, no. Dajmy szansę. Jutro rewanż. Tak jest. Wiesz o co chodzi. Tak. No, to teraz co? Idziemy na panel? Tak jest. Lecimy. A ja umieram, boże, tak mi się chce spać. Do zobaczenia, usłyszenia później. Hej. Jesteśmy już po panelu. Jerry, jak ci się podobało? U umiarkowanie przez wcale. Nie, no niestety, ja już parę takich paneli w swoim życiu doświadczyłem takich ogólnych, horrorowych i. no. Tu są dwie opcje, albo będzie bardzo dobry i ciekawy prowadzący z ciekawymi pytaniami, albo będą bardzo dobrzy paneliści, którzy przejmą kontrolę i no, poprowadzą sami niejako całą rozmowę. A tutaj mi się wydaje, że wyszło średnio, dlatego że pytania były pomiędzy banalne albo obok trochę tematu. No i to, to wypadało średnio, a z kolei paneliści, myślę, że gdyby ktoś ich poprowadził, to może by to było lepiej. Ja tak odniosłem wrażenie, że to było takie skakanie trochę po tematach. Większość kwestii, które padały, no to mówię, to były takie oczywistości powtarzane po 100 razy, albo z kolei jakieś tezy kontrowersyjne, które do mnie zupełnie nie trafiały. Widzę, że mi się na strach, tak jak na reklamę, co ani jedno, ani drugie nie jest prawdą i powinno być oczywiste dla każdego. Właśnie też się zdziwiłem, bo jak pamiętasz na etapie zgłaszania punktów programu ten panel miał dotyczyć bardziej takich lęków w kontekście ujęcia antropologicznego, tak? Jako pewnego fenomenu kulturowego i tak dalej. Teraz zmieniono opis yy, i wynika z niego, że to miał być panel o horrorze literackim i o tym, jak właśnie prawdziwe lęki działają w literaturze. A gdy odpowiedziałem na pierwsze pytanie pod kątem właśnie literatury, to usłyszałem, że abstrochem są z literatury może teraz. Więc myślę, że trochę było niedograne tutaj wszystko, tak? No niestety. Nie dopięte jednak. Niestety takie góry. wrażenie właśnie też na widowni było, myślę. No i ogólnie średnie wrażenie. No dobra, czyli pierwsze negatywne wrażenie w ogóle dzisiaj. O nie, ale chyba będzie jeszcze lepiej. Boże, nie, co ja mówię? No na pewno będzie lepiej. Jutro my będziemy przemawiać, to na pewno będzie lepiej. Miejmy nadzieję. Dzięki. To ja dziękuję. <gry> Jest z nami także zupełnie przytomny mando. Mando, nie śpi. Coś chcesz ode mnie? Co? Mando, jak się czujesz pod koniec pierwszego dnia konwentu? Tak się. Zmęczenie materiału czy ciała? Jo, zmęczenie. No, zmęczony jestem. Jeszcze tak męczyliście. Nie, no żartuję, ale, ale jak wszedłem tam i tam tak ciepło i tak mi się usnęło. O Jezus Mario. Spałeś na panelu? A tak tylko troszeczkę, ale wiele nie straciłem, mam wrażenie. <grystanie> suftelny mando jest suftelny. To co, to, to dobranoc, dobrej nocy. Dobranoc. Siemanko. O Boże. <grystanie> Miło mi. Tak? Znaczy tak, to ja, pan twój i nie. Jak ci się podobał panel? Umiarkowanie. Były osoby, które były obeznane w temacie i, i potrafiły trochę pociągnąć dyskusję. Moderator był yy, średni, boję się użyć słowa, słaby, <śmiech> powiedzmy delikatnie. Znaczy nie, no to jeszcze powiem, że nie jesteś odosobniony os w tej opinii, bo rzeczywiście coś nie zagało. No, ogólnie temat bardzo fajny. Hmm. Jakby nie patrzeć, w końcu to horror. Tak jest. Jeszcze jakieś plany na dzisiaj, czy już chill out? Nie wiem, zobaczymy co przyniesie noc. Okej, okay, zobaczymy. Zaczął się drugi dzień konwentu i zaczął się, no właśnie, zaczął się od historii życia pewnego konwentowicza Rafale jako co pobudkę, po w sumie nie tak, znaczy może nie tak krótki jak poprzednie, ale też nie szczególnie długiej nocy, bo wczoraj no jeszcze troszkę poimprezowaliśmy do drugiej. No i co nas dzisiaj obudziło? Obudziła nas historia życia pewnego nieudacznika, mówiąc delikatnie, muszę powiedzieć, że był to dla mnie bardzo pouczający poranek. Nie sądziłem, że da się znienawidzić człowieka od samego gadania i to od zaledwie 20 paru minut. Tak, otwieracie oczy nad ranem, widzicie lampy, w ogóle światło się świeciło przez całą noc na sali konwentowej. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że w ubiegłych latach jednak gasło chociaż na kilka godzin, a w tym roku nie. Zgasło dopiero chyba o dziesiątej czy coś takiego. Więc otwieracie oczy i właśnie przytomny umysł słyszy, jak. Na nie wiem Trzeba było to przeżyć po prostu. Tak, historię życia człowieka, którego ojcem jest Bruce Banner i który nie jest słodyczy, to znaczy je tylko jedną paczkę żelków i loda dziennie i to jest jego dieta. Ech, smutna historia. Niezwykle. I zaraz po tym przebudzeniu udaliśmy się na stanowisko Kredi Agricole, najciekawsze stanowisko na hali targowej. Obiecany rewanż. Dzisiaj zamiast Street Fighter'a odpaliliśmy Marvel vs. Capcom. Powiedz mi, skąd znasz kody do tej gry? Nie znam. To po prostu naturalny talent. Ale tak szczerze? Nie, naprawdę. Wygląda na to, że minąłem się z powołaniem. Kolejne 30 minut przy automatach. Wygrałem, nie wiem, 3 pojedynki na 50. Moja sama ocena upada. A potem chcieliśmy dostać się na prelekcję w sali naukowej, ale okazało się, że kolejka ciągnie się przez podwójną długość korytarza i tak delikatnie mówiąc, nie udało nam się tam wejść, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo spotkaliśmy się z Bogusią. Cześć! Cześć! Tobie udało się dzisiaj wejść na jakiś punkt, prawda? Tak, byłam na prelekcji dotyczącej diabła i aniołów, którą prowadził Mortka, Marta Kisiel i Katarzyna Berenika-Miszczuk. No ja... Dużo osób narzekało na, na udział Bereniki w tegorocznym Pyrkonie, ale okazało się, że gadali sensownie i nawet dobrze się bawiłam. Pozytywne zaskoczenie. A jak oceniasz właśnie organizację? Czy udało Ci się, być tylko na ten drugi dzień, na sobotę, tak? Tak, tak, tylko dzisiaj. I jak było z kolejką, zakupem biletów i właśnie też dostępem na, do samej prelekcji? Znaczy ja przyjechałam dość wcześniej i wydaje mi się, że, że wygrałam, bo w Poznaniu byłam już po siódmej i jak dobiłam na teren targowy, to, to dopiero za mną zaczęli się schodzić ludzie, także nawet za biletem nie trzeba było dość długo czekać. Organizacja moim zdaniem jest no, lepsza niż w w zeszłym roku, a to z tego względu, że ja się nie zgubiłam. W zeszłym roku byłam z kolegą, który co roku bywa na Pyrkonie i mieliśmy problem, żeby, żeby się odnaleźć, gdzie, gdzie co jest. A tutaj jestem sama i w sumie te oznakowania są na tyle dobre, że nie zginęłam. Ja muszę znaleźć dzisiaj tej fajtera do 13, więc mam misję. to pomogę. No na razie jednak, znaczy konwent jest na tyle duży, ten teren, tak, jest na tyle wielki, że jednak mi się sale trochę jeszcze mieszają. Wczoraj się śmialiśmy, bo się umawialiśmy, że spotykamy się pod czwórką, czyli pod tym, ale to nie jest czwórka, to jest piątka. Nie, to jest szóstka, o czym ty mówisz i tak właściwie nie mogliśmy dojść się porozumienia, ale... Powoli się aklimatyzujemy, dostosowujemy. A jak właśnie z dostępem do prelekcji? Udało Ci się wejść bez problemu? Tak, ponieważ byłam godzinę przed czasem, przed, przed prelekcją i no, nawet udało mi się zająć miejsce w pierwszym rzędzie. Standardy San Diego. No, tak jest. Nic się nie zmieniło pod tym kątem. No ale najważniejsze jest to, że się udało. Tak i jestem zadowolona, więc spoko. A jak plan na dzisiejszy dzień? Aktywnie raczej więcej prelekcji, paneli, czy może tak na luzie, społecznie, prospołecznie, czy może i co się interesuje najbardziej, jakieś warsztaty, pokazy. To znaczy myślę, że wszystko zależy od tego, czy uda się pobijać na te wszystkie punkty programu, które sobie upatrzyłam, a patrząc po ilości osób krążących wokół nas, to może być trudne, szczególnie na te bardziej popularne y, punkty. No chciałabym się trochę pobłąkać, spotykać się z ludźmi, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. No tylko jeden dzień, więc na pewno nie uda mi się wszystkiego zobaczyć. No dobra, to trzymamy kciuki, by jednak wyciągnąć z tego tyle, ile tylko się da. No, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Na razie, do usłyszenia i za jakiś czas.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 nie na koniec drugiego dnia, i się wszyscy ode mnie odsunęli w tym momencie. Też was lubię? Ja nie. Ja nie. Ty mnie ignorujesz pisząc SMS-a, ale nie przejmuj Tak jest, końcówka drugiego dnia, godzina prawie 22. Podsumujmy go. Powiedzcie mi, na ilu projektach dzisiaj byliście, jakie oceniacie, w ogóle co dzisiaj robiliście tutaj na konwencie. Może najpierw. I teraz nie widzicie tego, ale. Wskazują wszyscy na siebie palcami. Może ty, a może ty, może... Nie, jednak ty. No, Dobrze, szukamy odważnych. Ja mam mało do powiedzenia. E, to mogę się wypowiedzieć, bo byliśmy tylko na jednej prelekcji. E, na kolejnej prelekcji Wattsa, e, tym razem solowej. E, I znowu była rewelacyjna. Po prostu na, następnym razem to... E, pod, podobno mu tu zapłacili ładnie, żeby był i opowiadał różne historie. To e, trzeba rozważyć e, zrobienie jakiegoś e, tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie w roli głównej jako po prostu jedynego prowadzącego uczestnika paneli i wszystko co najlepsze, bo mam wrażenie, że ten gość mógłby obskoczyć dziesiąt różnych prelekcji, różnych tematów i wszystkie by były tak samo fenomenalne, także świetne. Mhm, koleś Magadane, tylko teraz właśnie była prelekcja a w sumie dosyć czy z taką tematyką fachową, ale z zarazem tylko po angielsku, bez tłumacza. No i jak się jej słuchało? Był problem językowy, myślisz? Jest to wydaje mi się, że nie. Raczej to, to jest tak, że chyba on się starał unikać takiego żargonu typowo naukowego i raczej jeżeli było coś trudniejszego, to chyba na tych slajdach, które puształ, bo on tam nieraz dawał zdjęcie jakiegoś konkretnego badania naukowego. No Artykułu jak to publikacja, Tak, artykuł, publikacja. No i tam faktycznie mogło być, mógł być jakiś problem z rozumieniem, no bo strzela, strzelali tam fachowymi pojęciami. Natomiast na samej projekcji wydaje mi się, że on tak zabawił publiczność, że naprawdę bez problemów szło to ogarnąć. Mhm. W ogóle dzisiaj mam wrażenie, że wszyscy byliśmy przez dłuższy czas w bloku anglojęzycznym. To była aula druga, ale prelekcja odbywała się po angielsku, bo Bogusia i Bedłów też byli. Bedłów był też na łocie, Byłeś i na panelu dotyczącym wolnej woli i na tej prelekcji o świadomości tak tak? i o różnych innych rzeczach. Jak je oceniasz? Bardzo mi się podobało. Pierwszy raz się zetknąłem w ogóle z tym człowiekiem jako, jako osobą i jako autorem. Na tyle mnie to wszystko wciągnęło, że prawdopodobnie no sięgnę po jego książki. A co, właśnie jak to jest z tym angielskim, jak to było na panu? Mieliśmy Tam nie było tłumaczki, ale była moderatorka. No moderatorka nie do końca się spisała. Podejrzewam, że to była też częściowo trema z jednej strony, a z drugiej strony być może no, dostała zbyt odpowiedzialne zadanie jak na, jak na swoją umiejętności, bo trochę kręciła z pytaniami. Tak, tylko jeszcze trzeba zaznaczyć, że tak jak wczoraj mieliśmy taki pierdołowaty panel, tak dzisiaj mówiliśmy o wolnej woli po angielsku z trzema pisarzami, którzy też są, tylko pisarzy tak właściwie, bo to nie byli trzej mężczyźni, którzy mają dość specyficzne podejście z przeszłością wiedzę i ogólnie temat był też fachowy w gruncie rzeczy, więc to też nie jest taka wpadka indywidualna bardziej, tylko po prostu no duże zadanie, ale z drugiej strony chyba nie było źle, nie? Po prostu kilka razy coś tam nie zagrało. Moderacja była przeprowadzana powiedzmy poprawnie, tak? Mogło być lepiej, ale no nie spodziewajmy się cudów, trzeba brać pod uwagę też to, że wiele osób tutaj przychodzi wolontaryjnie, z własnej woli, no i to jest ich czyste zaangażowanie. Tak? Także ja nikogo nie mogę obwiniać. Tak? Wcześniej jeszcze byliśmy na projekcji też po angielsku dotyczącej hmm, obcych cywilizacji. Tego, czy mogą naprawdę istnieć, jak to wygląda, w aktualnym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o aktualny stan badań, wiedzy, działalności NASA itd. itd. Projekcja prowadzona przez Polaka fascynata, i po angielsku. Jak ją oceniacie? No ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem, spodziewałam się jakiegoś takiego języka rzeczywiście bardzo, bardzo naukowego, natomiast sama siebie zaskoczyłam, że, że wysłuchałam i nawet udało mi się prawie wszystko zrozumieć tam z jakimiś małymi, małymi wyjątkami. No nie spodziewałam się, że ten temat może być taki ciekawy i, i, i fascynujący. No dobra prelekcja po prostu. I nawiązania do X-Files. No właśnie. To no, zgadzam się z przedmówczynią. Prelekcja przeprowadzona bardzo ciekawie, z humorem, co najważniejsze. E, nie zanudziłam myślę bez słuchaczy. Takiego napuszenia, Ta, bez napuszenia, nie? Bez napuszenia tak na luzie po prostu. Bez, bez właśnie Fajnie. niepotrzebnych różnych e, pseudonaukowych, e, górnolotnych stawek. Muszę zaznaczyć, że człowiek, który prowadził prelekcję, doskonale mówił po angielsku i ja się bardzo rzadko spotykam e, z z takim e, zaangażowaniem, że tak powiem, językowym e, ze strony prowadzących, bo bardzo często ten warsztat językowy trochę siada, a tutaj było wszystko płynnie, na tyle płynnie, że ja się na początku dałem nabrać, że jest to obcokrajowiec. Ja też o tym pomyślałam, też o tym pomyślałam. Myślałam, że to jest rzeczywiście facet z zagranicy i tak, tak, ładnie, tak ładnie mówił. Ja byłem też zafascynowany, bo tak jak Jerry wczoraj zachwalał Wattsa, to sobie pomyślałem, no okej, Watts, no facet ma wiedzę, zna się, interesuje się, można się tego spodziewać. A tutaj wpadamy na prelekcję, która nazywa się Obcy i ClickBite, tak mniej więcej. I taka w sumie nieznana zupełnie osoba ją prowadzi, a było naprawdę niesamowicie ciekawie profesjonalnie i wizualnie, i treściowo, i formalnie. I to była pierwsza prelekcja, pierwszy występ w moim życiu. W ogóle ze wszystkich tak konferencje, eventy, konwenty, gdzie prowadzący, korzystając z tego lasera punktowego, wskazywał to, o czym mówił, na dwóch ekranach nawet. Nawet o tym myślał i w ogóle koleś perfekcyjnie celował. Ja nie wiem, on chyba na co dzień się naprawdę zajmuje prezentacjami, on chyba z tego żyje, bo idę naprawdę tym punktowym laserkiem, jeden rzutnik tak tutaj pokazuje, tutaj na drugim też. To było tak profesjonalne i tak właśnie przystępne zarazem, pomimo nawet tego języka obcego i pewnej dozy naukowości, że brawa dla tego pana. Brawa. Brawo. Tak, Bogusia była jeszcze w bloku literackim dzisiaj przez kilka godzin i na autografach, no i co tam Ci się udało wypatrzeć, usłyszeć? Znaczy, ja chyba jestem rekordzistką, bo jako jedna. Nie, chyba tylko na pewno. Jako jedyna z ekipy konglomeratu zaliczyłam w sumie sześć prelekcji, włączając prelekcję o horrorze Karpi. Oprócz tego byłam też na takim panelu dyskusyjnym, m.in. z Jakubem Ćwiekiem, podczas którego rozmawiali na temat emocji w literaturze, czy literaturze, która fantazy i science fiction. Musi być taka hermetyczna bardzo, czy można tam też niektóre rzeczy powiedzmy związane z uczuciami poprzemytać. Później było spotkanie autorskie z Mają Lidią Kostakowską. Ja ją widziałam po raz pierwszy, nie miałam okazji wcześniej, wcześniej z nią rozmawiać. Także to też była świetna rzecz. Jest osobą niesamowicie kontaktową, zabawną, z poczuciem humoru. Opowiadała o o ogromnych planach, które, które ma odnośnie nowych, yy, nowych książek i kontynuacji i jakichś tam rozpoczętych cykli yy, i byłam jeszcze na, uciekło mi z głowy, <śmiech> To dlatego było, że nie pamiętam, <śmiech> byłam jeszcze na y, prelekcji Magdaleny Kozak y, dotyczącej tego, jak ludzki organizm reaguje y, w trakcie lotu. No. Człowiek jak ptak to odnosiło tytuł, i ona tam się nabijała z Supermana. Ale była to też taka prelekcja, która zawierała sporo naukowych elementów, ale słuchało się tego bardzo dobrze. Ona jest Świetną, świetną mówczynią. Czyli wyrażenie ogólnie pozytywne? Bardzo pozytywne. Jeszcze powiem o takich dwóch rzeczach, bo Ty wspomniałeś o, o autografach. Ja nie byłam, nie brałam udziału w, w autografach. Podbiegałam do autorów po prelekcji i tak bardzo ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie to, że ćwiek nie pamiętał. Bo nawet po imieniu, o to Ty imię, bo o to Ty wygłosił, na no cześć. No, natomiast moja Lidia, Kosakowska, do której też kolejka po autografie była przeogromna, no to, to, to, to też nie odmówiła. Udało mi się zdobyć autograf. Mówiłem, że tak trzeba działać czasami, mój tak? Mój nie ma co się poddawać. I w ogóle wszyscy pamiętajcie, że warto podejść, jak, jeżeli jest okazja, wiadomo, no czasem ci ludzie też nie mają czasu, siły, etc. Tak, powiedzą. ale warto próbować, jak nie będziecie na halni, to myślę, że na ogół dostaniecie ten wymarzony autograf, dedykację, czy co tam chcecie. Fakt, fakt. Czyli jeszcze raz, wyrażenie pozytywne ogólnie? Jak najbardziej pozytywne, chociaż żałuję, że muszę już wracać do domu, bo bardzo chętnie spędziłabym z Wami więcej czasu, bo to, się, to jest chyba pierwszy raz, kiedy my się spotkaliśmy w takim, w takim dużym gronie, przynajmniej ze mną. No i nie tak jak rok temu, tak temu, że się go zeszliśmy, bo prostu, a potem tak no na pewno się spotkamy. Myślałyśmy się na prelekcjach, machaliśmy sobie, wyszło z tego no to, co wyszło. Super. Szkoda, że tylko jeden dzień. To powiedz jeszcze jedną rzecz. Jakim cudem trafiłaś na sześć prelekcji przy tych kolejkach tutaj? Jak my próbowaliśmy czasem, ale po prostu się nie dało. Znaczy, to się mando śmiał, że moja determinacja chyba, czy ty, Jerry, o tym mówiłeś. No tak, byłam godzinę przed każdą prelekcją. Ustawiałam się w kolejkę, nawet tam parę, z paroma osoba, osobami zakładaliśmy komitety kolejkowe, że jak ktoś wychodzi, to, to, to, to, to zajmujemy sobie nawzajem miejsce. No i się udało, no. Super. No to gratuluj. A Ty, Dżery, jak wrażenia ogólnie? Ogólnie pozytywne. My jeszcze byliśmy rano z dzieciakami. Trochę nas zaskoczyło, że w sumie wszystkie te punkty y, takie z atrakcjami plus y, wszystkie wystawy od dziesiątej czynne. Trochę się na początku odbiliśmy od drzwi, ale ogólnie ja mam wrażenie tak y, logistycznie, że chyba to jest lepsza edycja niż w zeszłym jest roku. Y, mimo, że trudno na razie ocenić, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że jest mniej ludzi, bo wygląda wizualnie, że jest mniej ludzi, ale nawet jeżeli tak, to... to yy zdecydowanie łatwiej się poruszać tutaj po całym y, tym terenie konwentu I, i tylko na przyszłość to naprawdę wypadałoby coś zrobić chyba z tymi prelekcjami, no bo jednak faktycznie widać, że do niektórych te kolejki to są, to jest nieporozumienie i to jest też trochę dziwne, bo my nawet się wymienialiśmy jakimiś informacjami, że no, no na przykład na takiego Whatsa do Auli bez problemów można było wejść, a, a na niektóre m, jakieś prelekcje przyczynąć. tak, hmm, jak czy... chociażby naukowa, serialowa pewnie to tak samo. Tak jest, y, bo też prelekcja dotycząca obcego, no to tam była przeogromna kolejka. No jak, jak, jak, jak wchodziłam do sali literackiej, no to tak w pewnym momencie zwątpiłam, czy w ogóle się dostanę, to się okazało, że to ludzie nie stali do, do literackiej sali, tylko właśnie do tej naukowej, no, na prelekcję o obcym. I komiksowa też była podobno, bardzo, bardzo obładowana. To jeszcze rano my się tak śmialiśmy, że może ludzie tak stoją po prostu na zasadzie, a ludzie na coś czekają, to się dołączę. Ale tak było właśnie, bo mieliśmy bardzo śmieszną sytuację, to chyba z tego nie słyszałeś, bo byłeś zajęty gadaniem, ale... Słyszeliśmy właśnie ekipę w kolejce takiej dość długiej, że a to. Ty, do, do, to gdzie, gdzie ty stoisz, co tutaj będzie? A nic, no inni stoją, to ja też, to, to, to tak sobie. No. Tak, czyli właśnie przydałoby się albo więcej punktów programu, albo jednak większa przestrzeń prelekcyjna, nie wiem, jakie to są możliwości w sumie, no ale jest on jeszcze jest to piętro, są jakieś tam części zamknięte, więc może by się dało to jakoś powiększyć. No zalecamy, bo naprawdę to, to trochę irytuje, jak się nie dostaniemy któryś raz. I też z tymi kolejkami jest taki problem, że one są tak długie, że tego się nie kontroluje potem. Że jak potem sobie się włączyło gadanie niemieckie przed pewną prelekcją anglojęzyczną. Tak, bo na przykład przed blokiem anglojęzycznym mieliśmy grzdacza, który nie mówił po angielsku i ogólnie chociaż to był blok, do którego dzisiaj tak jak powiedzieliśmy, było mało osób, mało gości chętnych, znaczy mało, no relatywnie mało. mało. Tak. tak, to znaczy sala nie była pełna, o to mi chodzi. To jednak kolejka była długa, jakby nie patrzeć. Pozdrawiamy, jakby nie patrzeć. I był grzecznie mówiący po angielsku, który tę kolejkę już się tam próbował zakręcić. No, akurat wiedziałem, że to była grupa Niemców, to się odezwałem po niemiecku, bo tak odrochowo zacząłem krzyczeć po niemiecku. Wszyscy się patrzą, co się dzieje i śmiesznie to wyszło. Ale chodzi o to, że ta kolejka się tak zakręciła, no spoko blokowaliśmy jedno przejście, ale potem totalnie się rozlazła. Tak ludzie już się przepchali po prostu byle jak, byle by wejść. No. Nie wiem, jak to rozwiązać w sumie, ale trzeba o tym pomyśleć. Ale wyrażenie jakby nie patrzeć pozytywnie. Pozytywne raczej. I jeszcze powiedz mi, jak to jest z dziećmi, tak? Czy opłaca się tutaj przyjść nie tak, żeby ponegdzić ostro, tylko żeby przyjść z dziećmi coś, nie wiem, zobaczyć, porobić? Może byliście na bloku dziecięcym, czy nie? Na, na bloku dziecięcym nie byliśmy, ale to jest kwestia małej ilości czasu. Byliśmy na wystawach i byliśmy na stoiskach. I w, w mojej ocenie jak najbardziej warto tu przyjść z dzieciakami. To Bogusia przed chwilą też o tym wspominała, że Pyrkon nawet tak wizualnie, jak się no. idzie przez te wszystkie tereny konwentowe, to widać, że to jest bardzo dużo ludzi z dziećmi, często z małymi Impreza dziećmi. I, i, że, I że naprawdę to się robi taki festiwal. Nie? To, to już nie jest taki konwent, który my możemy sobie kojarzyć gdzieś tam z, z konwentami szkolnymi, czy nawet z takim mniejszym imprezą, tylko to jest taki festiwal pełną gębą. I dla dzieciaków to jest frajda, bo to i te wystawy, które nawet jeżeli my, jak ktoś już był na, jednej, na jednym czy drugim konwencie, część widzi te kojarzy. niektóre, tak. Część tych rzeczy się powtarza. No to i tak dla dzieciaków to jest y, niezłe wrażenie i oni tam z każdej głupotki z Lego, z każdego jakiegoś modela statku to mają wielką frajdę. Tutaj Joda tam y, cosplay, no, no i właśnie do, dotknąłeś tematu cosplayu i to jest tak, że w tym roku wszyscy tutaj się zgadzam, że jest chyba jeszcze więcej cosplayerów niż było y, w latach ubiegłych i i to też w sumie z punktu widzenia te, tego rodzinnego aspektu, no to też jest fajne, bo dla dzieciaków to jest mega frajda. Młoda tam wypatrywała usilnie Elzy, którą my widzieliśmy wczoraj i, i Kasia popełniła tak.. A były nawet. No, widzisz, a, a Kasia popełniła taktyczny błąd i powiedziała młodej, że no wiesz, że była wczoraj Elza i ona w oczy wokół głowy tylko cały czas, gdzie Elsa, gdzie Elsa i tam nawet jak dzwoneczka spotkała, czy Meridę Waleczną, to nie było na Elze Elze. Także no, to jest też dla dzieciaków na pewno frajda. Więc to w sumie, jak teraz o tym myślę, to cosplay rzeczywiście jest bardzo dużo. Tylko że nie ma wielu z tych profesjonalnych, które bywały w ubiegłych latach, mam wrażenie. Nawet tych takich bardzo rozpoznawalnych w stylu kobieta ptak. No nie widziałem je, a niemożliwe, żeby tutaj była i mi gdzieś umknęła, bo jednak łazimy w tej weftę. Te. I też to do tej przemiany, o której mówisz, to to widać chociażby w tym, że też gdzie są prelekcje? Na samym końcu, tak w końcu jest cały budynek. Okej, okay, ten budynek się nadaje bardzo dobrze do tego, ale w sensie są na samym końcu po przeciwnej stronie snipów i tak dalej, a środek to jednak wystawy, talgi, gastro, raczej właśnie ta część festiwalowa się rozrasta, niż ta taka typowo prelekcyjno-panelowa? No, to, to na pewno, ale też a propos cosplayu, to, to też my tak żeśmy dywagowali, czy to nie jest te, czasami też tak, że... Pogoda? E, naci nawet nie tyle, że pogoda, tylko pierwszy raz chyba m, był cały ten blok wschodni, czy tej fantastyki wschodniej. No jednak jak się patrzy po cosplayu, to widać, że dużo jest e, takiego cosplayu jak, z jakiejś anime, z jakiejś mank i tak dalej. Podejrzewam, że no to jest system naczyń powiązanych. Nie jest specjalny blok w tym temacie, no to jest z automatu więcej tego rodzaju cosplayu. To na slipie bardzo dobrze widać, gdzie po prostu wokół nas jest jakieś, wiesz, kilkadziesiąt nastolatek, nastolatków przebranych za postaci Zemendi. Racja, racja. To teraz jeszcze Bogusiu Rafale, jak wam się podobała nasza prelekcja? Tylko tak obiektywnie, tak wiecie, żeby nie było tutaj, że. No, cóż. Mówiliście tak, jakbyście się tego wszystkiego wykuli na pamięć. Eee... Dzięki. No bo y, trzeba tu wspomnieć, że mocno dosyć się stresowaliście przed prelekcją i obawialiście się... ja? No właśnie, i obawialiście się, że albo będziecie mówili za krótko, albo za długo, ale tego stresu praktycznie nie było widać. Wszystko było przeprowadzone... Najlep no to była prelekcja najlepszej jakości. Naprawdę. No z paroma zaskoczeniami zaskoczeniami? No, tu wciąż nawiązuję do tej nieszczęsnej zwierzyny. <grywa> Mam nadzieję, że wkrótce to wyjaśnimy. Okej, okay. no na pewno. Bogusiu? Było bardzo dobrze. Powinni Wam dać trochę więcej czasu, albo yy, wcześniejszą prelekcję szybciej zamknąć, żebyście mogli już zacząć gadać. No, fajnie, na Waszym poziomie. Mam wrażenie, że w porównaniu do tego, co widziałam tam w zeszłym roku, to nadal utrzymujecie poziom i to, to się chwali. Ale stres, stres, było widać. Dzięki. Czy prawda jest taka, że no niby wiemy, o czym mówimy, ale właśnie nie było to przygotowane tak na 100%, w sensie właśnie opracowane, timingowo i tak dalej. I ja tak naprawdę ćwiczyłem to, ile czasu mi zajmie powiedzenie o wszystkim. Dosłownie tuż przed prelekcją przyszedłem na chwilę z WhatsApp, powiedziałem sobie raz na głos wszystko i potem dopiero stwierdziłem, dobra, spokój. jeszcze się w czasie mogę iść, mogę głosić słowo grozy i do tego... Na właśnie jeszcze bym poszedł. Nie wiem, czy mogę. Blue <grymka> gwarantowane. <grymka> <grymka> <grymka> <grymka> Zdążę? A bekniesz mi potem w nagrodę... Nie, nie, żartowałem, Boże. Tak zdążysz. Zdążę, Siku, zdążę. To tak. plecak tu zostawię. A z kim nagrywałeś teraz? Ze wszystkimi. Aha. Jeszcze bogi ality. To mogę mówić od razu. Czy nie, siku? możesz iść Siku, tak. Burial w tym czasie się wypowiem. Tak. Boże. A poza tym to jednak był duży temat. Omówiliśmy, nie wiem, w sumie kilkanaście książek, kilkunastu też autorów, trzy osoby... 45 minut, bo to tak mniej więcej jeszcze zaczęliśmy chwilę po czasie, bo zanim się ludzie zebrali i tak dalej, no to jednak to jest mało czasu, ale jak wypadło to sami ocenicie, bo prelekcja albo już się ukazała na Karpę i na konglomeracie albo ukaże się jakoś na bliższym czasie, więc sami ocenicie. A ja korzystając z okazji widzę na horyzoncie Kingowca przez duże K i przez PL na końcu pokrowce, Witamy Bogiara. cześć. Cześć, witam wszystkich. Wczoraj się nie wypowiedziałeś, więc teraz tak globalnie. Powiedz, po co tutaj przyjechałeś, jak Ci się podobało? Czy raczej prelekcje, czy raczej socja, jakieś tam spotkania towarzyskie, czy może targi? Co Cię najbardziej tutaj przyciąga i co Ci się podobało, a co nie? Ja przyjechałem wesprzeć swojego kolegę Huberta Mando Spandowskiego w jego prelekcji na temat mocznej wieży byłem bardzo ciekawy, co, co będzie miał do powiedzenia, czy znajdzie się coś, czy czymś mnie zaskoczy. Nie zaskoczył. No, okej, okay, no w sumie nic dziwnego. No, poprawiłeś nawet jedną tak. rzecz. Ale prelekcja była, tak, prelekcja, była bardzo, prelekcja była bardzo fajna. A, a szkoda, że to, to troszeczkę paru minut zabrakło, żeby dociągnąć to, co miał przygotowane do końca te kilka slajdów. No, a drugi, druga rzecz, która przyciąga, no to oczywiście, no, ta kwestia socjalne takie, żeby spotkać się ze znajomymi, porozmawiać właśnie o tych rzeczach, które nas interesują twarzą, twarzą w twarz, a nie tylko o tym czatem nice czy, tak, czy Skype'em. To, to zawsze też oczywiście piwko, tak stuknąć się butelkami na żywo, a nie przy, przy kamerce, No to też zawsze, zawsze coś innego. Potem kupować mleko od 23, żeby Monte móc zrobić. No tak, tak, to też bardzo, bardzo, bardzo smaczne. No i drugi dzień, te ciężkie poranki, ciężka, ciężka głowa. No ma, ma, ma to swój urok. Bardzo, bardzo chętnie do tak. Ja bym tak chciał, tak żeby to było 3-4 razy w roku, niestety maksymalnie raz, dwa razy jestem w stanie coś takiego się gdzieś, się gdzieś wybrać. A jak oceniasz właśnie, nie wiem, byłeś na jakichś innych punktach programu? Przez targi się przeszedłeś? Tak, przeszedłem się przez targi, co prawda pominąłem te sekcje cosplayowe, gier komputerowych i gier planszowych. Fabularnych. Tak, fabularnych i planszowych, ale przeszedłem przez hale wystawców. Było, ja mam wrażenie, że było ich więcej niż ostatnio byłem na Breconie dwa lata temu, mam wrażenie, że było ich więcej i że było sporo nowych rzeczy, takich których wcześniej nie widziałem. Oczywiście głównym tematem Gwiezdne Wojny, tak, ale naprawdę było tego, tego sporo więcej. Bardzo ciekawe, bardzo fajnie to wyglądało i modele i duże i małe i takie e, Nie, wiem. bardzo mi się podobały te modele takie robione z niczego, tak, z tych tonerów podopasowanych, podocinanych ładnie tam właśnie pocieniowanych po to zawsze ten poziom szczegółowości naprawdę powala. I ogrom pracy. E, tak, i ogrom pracy. Wymagało. Tak, to ilość tych godzin czasami są te tabliczki, tak i tam jest opisane ile czasu to robili i z jakich materiałów, ile tego materiału zebrane. No naprawdę to to bardzo bardzo fajne. E, I no oczywiście ha, ha, ha, hale, gdzie byli sprzedawcy. No to no ok, no, fajnie sobie pooglądać, chociaż no, zakupy ja zwykle lubię robić jednak mniej bezpośrednio, żeby tego nie dźwigać ze sobą, no bo to jest jednak wada później, trzeba jechać z tym na, na, na plecach, nieść to i do domu, to, ale żeby mi kurier to przyniósł. Czyli raczej rekonesans, rozeznanie? Tak, raczej, raczej rekonesans, no, lubię sobie po, czasami coś tam, do, książkę dotknąć się za zanim, zanim ją kupię, tak? no ok, to, to tak. Jeżeli chodzi o prelekcje, to dwa lata temu na perkonie nie byłem na żadnej. A w tym roku byłem na. Taki pięciu, był a, Tak, taki był socjal, a, a w tym roku byłem na pięciu, więc no całkiem, całkiem nieźle i było. No, chyba wybrałem, chyba wybrałem dobrze. Okej, okay, czyli za rok też wpadasz, jak myślisz? No, jeżeli tylko. Yy, Czas, finanse Tak. Poznało? Termin, zobaczymy jak będzie z terminem i jakie będą. No, ja tak naprawdę, decyzja stup, takim o stuprocentowym, że jadę, zapadła no, na dwa, dzień przed rozpoczęciem perkonu, więc to była taka bardzo, bardzo taki szybki wyjazd, bo tak planowałem, planowałem, ale takie tak, to był dzień, dzień przed, więc być może w przyszłym roku będzie tak samo. Ale nie żałujesz? Nie żałuję. Okej, okay, to serdeczne dzięki. Dziękuję I bardzo. I oby do zobaczenia za rok, a do usłyszenia może też wcześniej. Dzięki, cześć. <grym> no właśnie, bo w związku z tym, że z Michałem i z się też się zaraz pożegnamy, to powiedzcie mi, zamierzacie stawić za rok? Obowiązkowo. Pewnie tak, Wtedy by było jak mieszkam po sąsiedzku i by mnie tu nie było. Okej, okay, czyli wszyscy widzimy się za rok, a tutaj na horyzoncie pojawia się kolejny kingowiec, tym razem z trochę innym adresem mailowym. Witam Cię Mando. A witam Cię bardzo serdecznie Szymonie. Ja Ciebie również. Bardzo miło mi jest z to rozmawiać. A dziękuję, z wzajemnością. No. Więc... O co byś chciał mnie spytać powiedz? Co się taki miły? Trzymasz nóż gdzieś tam plecami? Nie no pytaj, pytaj już, już pytaj. Dobre. Już koniec tego miłego. Zazwyczaj tak się zaczyna. Jak spędziłeś drugi dzień? Czy równie aktywnie jak pierwszy? W sumie to nie, pierwszego to nie spędziłeś aktywnie. Nie, no bardzo aktywnie spędziłem pierwszy chłopie. Pierwszego dnia byłem na dwóch prelekcjach licząc moją, a czemu miałbym jej nie liczyć, skoro na niej byłem, a dwie preleksje to jest dla mnie życiówka. No, no byłem na twojej chłopie, nigdy nie byłem na twojej swoim panelu jakimkolwiek. Nie przypominam sobie, żebym widział cię jak na żywo mówisz, a wczoraj byłem. Także pierwszy dzień spędziłem mega pozytywnie, natomiast nie wiem, czy chcesz coś wtrącić, czy ja mam nadal mówić. Drugi dzień zaczął się doskonale, no bo wstałem bardzo szybko rano o ósmej, zjadłem sobie śniadanie, no i, i, i przyszedłem tutaj się załatwić tradycyjnie, no i... i i zobaczyłem, że już kolejka się ustawia do punktu e, punktu Najlepsze piosenki z kreskówek na żywo to jest grane przez Burzola yy, z bastionu polskich fanów Star Wars i przez Wojtka z Batcave y, z serwisu o Batmanie. Mhm. Ja Wojtka nie znam, Burzola znam bardzo dobrze, ale bardzo duża kolejka się ustawia. Ja byłem godzinę wcześniej, stwierdziłem, że i tak nie mam co robić, bo tu nie ma znajomych, no to usiadłem, czytałem sobie książkę i kolejka była gigantyczna i... Ja byłem pierwszy raz na tym punkcie, bo rok temu oni grali pierwszą część, teraz grali część drugą. Ty odsuwasz to ode mnie, czy...? Tak, bo odmuchać mi, <laughs> i aż słychać. Puch, puch. Ja tu się przyznam do bardzo ciężkiej rzeczy, bo jestem człowiekiem, który chłonie popkulturę, jestem człowiekiem, który żyje popkulturą. Wiele, wiele razy ludzie się zastanawiają, kiedy ja to czytam, kiedy ja to oglądam, kiedy ja nad tym siedzę. Mam a, to samo. A, ja, a ja, nie znam, ja nie znam animacji. Mnie bardzo fascynuje to, że pokolenie moje, albo trochę, trochę, trochę młodsze, zostało wychowane na animacjach, a ja nie znam animacji. Ja nie znam twoich chińskich bajek, ale to dlatego, że ja się. Ja też nie znam. To, to dlatego, że ja się wychowałem w latach 80., a chińskie bajki uderzyły w Polsce w latach 90. jak weszła Polonia 1 yy, i pokolenie lat 90. wychowało się. Na tym ja byłem jednocześnie za stary i jednocześnie za młody. To był ten przedział czasowy, gdzie ja nie chłonąłem popkultury i nie wywarło to na mnie żadnego wpływu. Ale dużo brutalniejsza rzecz. Ja nigdy nie widziałem króla Lwa, ja nigdy nie widziałem pokahontas, ja nigdy nie widziałem żadnej animacji... W tym momencie nagranie zostało przerwane. Nigdy nie widziałem żadnej animacji od Disneya i Pixara. Widziałem Mulan. I na przykład jak grali Mulan rano, to śpiewałem jak głupi, nie? Musicie być jak szalona rzeka i... Musicie być jak szalona rzeka. Jak tajfun, który opali mur. A równocześnie tak tajemnicy Jak księżyc, co wygląda tu. I tam no ale na przykład zaczęli śpiewać Pokachondas, ja te piosenki nie znałem i milczałem, nie? Ale ogólnie fascynuje mnie, że nasze pokolenie wychowane zostało na animacjach, pomimo, że ja tego nie widziałem, ale widziałem na przykład Lwią Strasz, oglądam cały czas z dzieckiem. To jest takie pokłosie króla lwa to teraz leci na Disney Junior, te aktualne animacje znam całkowicie, nie? ale te, które wychowały Was wszystkich, nie znam ich, nie. ale jest naprawdę mega, mega panel. Jak, jak będziecie kiedyś na Prykonie, oni myślą, że to jest, to jest już tradycja, to już będzie zawsze w sobotę rano, jak jesteście na Prykonie i wstaniecie szybko w sobotę, idźcie na to, bo to jest najbardziej pozytywne rozpoczęcie soboty, jakie może być. Siedzi 250 osób i wszyscy śpiewają, nie? to jest tak fajne, nawet jak nie znasz tego, no to masz tekst na, na rzucony na na, na ekranie i tam po, po pierwszych dwóch wersach się wczujesz i śpiewasz. Nawet Jerry by zaśpiewał, no nawet Szymasz by zaśpiewał, no ludzie. To jest tak mega fajne, jak, jak będziesz na przykonie idźcie na to, bo to jest najlepsze rozpoczęcie soboty, jakie może być. Jak się nazywa dokładnie punkt jeszcze raz? no y, y, Najlepsze y, piosenki z kreskówek na żywo. I gra to Bużol z Basjonu z Polski fanów, on gra na ukulele, a Wojtek z Batcave gra na gitarze. I I oni grają, nie no, puszczają. grają, śpiewają, ale oni bardziej są nastawieni na to, że publiczność będzie śpiewać. Oni grają na żywo, ale też to traktują, jak oni cały czas podkreślają sobie dla jaj. Że to jest prelekcja, a nie ten, a nie koncert. Bo gdyby to był koncert, to Zags by się do nich przychrzanił, więc oni też mówią o tych animacjach. Oni nam serwują jakieś inf informacje o tych animacjach, nie? I do tego śpiewają. Ale też tam na elektrycznej grają i mega fajne. Rozrzuca rozrzucali kazu takie coś, że... takie śmieszne. I na przykład grali Reksio, a, a ludzie na kazu to grali. Tak mega fajny ten ja o tym tak długo gadam bo to był jedyny punkt na jaki dzisiaj byłem. <laughs> znaczy jedyna taka klasyczna prelekcja bo oprócz tego byłem tylko na autografach, no, spędziłem też nad tym dużo czasu, ale, ale wszelkich inny, wszelkie inne prelekcje ominąłem, bo niestety Prykon rozrósł się tak, że trzeba naprawdę być te pół godziny czy godzinę wcześniej, żeby wejść na prelekcję. Ja nie wiem jak Bogusia była na sześciu ja jako umysł ścisły i wykształcony w tym, w, tym, w, tym, w tym kierunku człowiek zaświadczam, że jest to niemożliwe jest możliwe, bo wchodzisz do stali z niej ale ogólnie oceniam ten dzień naprawdę mega pozytywnie. Szczególnie, że cały Pyrkon jest dla mnie cholernie dziwnym Pyrkonem, bo to jest pierwszy Pyrkon, na jakim jestem, gdzie prawie nie ma znajomych. O to chodzi, oczywiście, no jesteście wy, fajnie jest, nie? Ale chodzi o to, że... Ja, za, zostaw. Ja <laughs> Już złapałem ten mikrofon. Chodzi o to, że ja zawsze przecież, no wiecie, jak to zawsze było. Ja zawsze biegałem od znajomych do znajomych. Nie? Wielu ludzi się na mnie wkurzało, że a czemu chociaż nie przyszedłeś powiedzieć cześć. Bo kuźwa było 50 innych, z którymi mówiłem cześć. A teraz nie ma tych ludzi, no nie ma ludzi. Nie wiem, jak wy to czujecie. Ja, ja tu w ogóle. Ja wstaję o 8 rano i do 10 chodzę. Chodzę, se, chodzę, patrzę na ścianę, w końcu o 10 usiadłem w kolejce. Ale przyjść cześć powiedzieć, to nie przyjdzie. I przez godzinę czytam książkę. Wczoraj było dokładnie to samo. I dlatego, i dlatego wczorajszy dzień był dla mnie mega dziwny to był pierwszy tak dziwny dzień na Prykonie no dzisiaj już spotkałem znajomych dlatego już teraz tak mówię jak mówię nie? I coś jeszcze chciałeś spytać? a jak z tymi autografami? co ci się udało zgarnąć? i długo czekałeś? nie, niedługo bo akurat byliśmy na zagranicznych a na zagranicznych na Prykonie nie ma popytu serio? no na Prykonie są gigantyczne kolejki nagrzędowicza. E, gigi... no akurat świeka w, w tym roku nie widziałem kolejki, ale pewnie też była gigantyczna ale to co na Grzędowicza to stary <średź> to, w... to jest taki wąż, że w ogóle a, a przyjeżdża komiks aż no, tak jak rok temu, jak byliśmy na na, na, na Alemanie na kolesie od Czu i od Detective Comics no przecież pamiętasz jak to było no nikogo tam nie było no teraz my przyszliśmy godzinę przed czasem na kolesia od Wiecznego Batmana i Orgowie or or or or or powiedzieli, że bez sensu przyjdzie za godzinę, bo Przyszliśmy za godzinę, byliśmy, ja miałem numer 3, on miał numer 4, nie? Przed samym wejściem do niego, nie? No, no, no nie znaczy, ma. A, to smutne w sumie. Znaczy, ogólnie kolejka się ustawiła po, po jego panelu, trochę więcej osób było, ale teraz byłem na Ewanie Kuri i, i też bardzo mało ludzi. Także jeżeli chcesz brać na perykonie autografy, to bierz od zagranicznych gości, bo na, na polskich to jest w ogóle absurd. I... Okej, okay, w sumie dobra rada. I co, i Ty też kończysz na dzisiaj swoją przygodę? Właśnie na dzisiaj, w tym roku, przygodę z Prykonem? No niestety tak. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem, chociaż rano miałem już obawy, naprawdę. Po wczorajszym dniu Pomimo, że ogólnie ja naprawdę ten kąt oceniam pozytywnie, nie tak jak rok temu. Rok temu wiele marudziłem, oceniam pozytywnie, ale właśnie znajomych. Nie mogłem spotkać znajomych. No, wymijałem się z nimi na wszelkie możliwe sposoby. I po wczorajszym dniu i po dzisiejszym poranku, gdzie ja naprawdę przez trzy godziny szukałem kogokolwiek, to myślałem, czy już dziś nie pojechać na, na, na tę majówkę, bo ja jednak nie miałem żadnych ważnych, aż tak punktów na dzisiaj. Ale bardzo się cieszę, że zostałem, bo jednak mam trochę do kolekcji rzeczy zebranych. Zaliczyłem naprawdę mega fajny punkt. I, I to naprawdę, jak będziecie na prekonie, chociaż nie powinienem tego polecać, bo to mi zajmiecie miejsce w kolejce. Będę musiał jeszcze szybciej iść. Rok temu wystarczyło pół godziny być. Teraz trzeba być godzinę przed prelekcją. I to w sobotę z rana. No, ale wiesz, to jest idealne na sobotę teraz z rana. Jak ludzie są skacowani i śpiewają wszyscy tabalugę, to, to jest tak mega, jak ci śpiewa 250 osób tabalugę. Albo Denver, ostatni dinozaur. To jest... To jest najlepszy punkt, jaki można zrobić. Kolesie naprawdę mieli pomysł na to. Musimy taki na podcast kiedyś nagrać, że wszyscy nie, właśnie, nie, nie, nie. wszyscy to nie razem to, śpiewamy. To nie, to nie... Znaczy, może być taki, że ty śpiewasz, a my się śmiejemy albo coś. Nie. Może być ewentualnie tak, że panowie nagrają, a ja zrobię okładkę. Ale to będzie najgorszy wargan możliwy. Ja mogę dograć chichot, jak będziecie fałszować. Ja mogę się śmiać. No, już... No i to by było na tyle, ale widzisz sam Perkon też zaczaił za Że to jest tak fajny punkt, że trzeba dodawać W sobotę rano, gdzie ludzie na kacu przychodzą I śpiewają bajki nie? I nie wiem czy coś jeszcze ode mnie chcesz Możesz nie robić meta komentarzy Co 30 sekund? Nie wiem czy mówiłeś, że Dom z liści został książką w roku Na tu Takim poważnym komentarzem został? Tak. Dom Liści został w roku. Dom Liści, którego nikt nie czytał. Ktoś czytał w tym towarzystwie, przepraszam, Dom Liści? Czytał czy przeczytał? Czytałem! <śmiech> Czytałem! <śmiech> Podmierzmy, nie, ale... że mikrofon do ciebie nie będzie słychać. Ale to, to, to w sumie nawiązując do naszej prelekcji, to tak no mówiliśmy właśnie, na, na końcu, w że... Ta, tak, w tak? tak, że, roku, tak. Że, że jest to wydarzenie roku i to widać, że pewnie, zresztą to, to nawet prywatnie o tym rozmawialiśmy, że to jest taka książka, że bardzo wiele osób ją kupiło, pewnie ją postawi na półce i nigdy nie przeczyta, ale no to też w sumie ja mam cichą nadzieję, że to magowi pokaże, że jest sens wydawać tego rodzaju literaturę, no bo czekaliśmy na tą książkę długo, no i w końcu się doczekaliśmy. Jeżeli się dobrze sprzedała, no to jest nadzieja, że może w końcu doczekamy się tego wznowienia Barkera, Ksiąg Kwi na przykład, który oni zapowiadają od 7 lat, tego Mateson'a, którego zapowiadają chyba od 6 czy 7 lat, może oby. Widziałem. Ale to jest, jeszcze grosze powiedzieć, może? Widziałem. No i właśnie, no i... Wiecie, konglomerat, Karpenoktem, Necropolitan ogłosiliśmy o 19, tak, nie, o 20, z minutami, że Danielewski to jest wydarzenie ubiegłego roku, godzinę później otrzymuje nagrodę na Pyrkonie. Nie, w tym samym czasie. A, to nawet widzicie, mentalnie po prostu przesłaliśmy komunikat. Dzieje się. To co, to wszyscy widzimy się za rok. No oczywiście, mój, mój, mój dziesiąty za Tak czy nie? Głośno, proszę. To, tak, damy radę. Jestem dalej pobóźniczym. Ale co? Pobudnicy. Czy się widzimy za rok tutaj? Damy radę. Damy radę. Damy, damy. Jerry coś tak cicho. Bedwur coś jak cicho. Nie, bo już zainterował piosenkę, dlatego ja milczę. Jerry już myśli, jaką płatkę narysować. <głos> <głos> Chyba słyszycie, że znaczy może nadal jesteśmy nienormalni, dlatego nagranie wygląda jak wygląda, ale nastroje jak są... Jak wygląda? No, do tej pory było dobrze. Do tej pory. Ale nastroje jak zwykle, właśnie jak zwykle, właśnie nastroje ultra pozytywne, więc wy też wpadajcie, jeżeli będzie tylko okazja, możliwość za rok. I możemy się właśnie w ogóle spotkać ze słuchaczami też za rok. Wbijajcie do nas na prelekcje, Mando będzie miał na pewno kolejną, żeby za darmo wejść na kolbę. My też coś przygotujemy wszyscy. Cóż, więc... My się usłyszymy jeszcze jutro, a z Wami się żegnam. Dzięki serdeczne. Dzięki, dzięki, dzięki. dzięki. Cześć. Cześć. cześć, dzięki. Hej. Hej. Nie. No w końcu przyszli, no dlatego no mówię, dziś się cieszę. Przeseł nie ma, znajomych nie ma. Tutaj? Dziś się cieszę, no ale wczoraj naprawdę. Słucham? Dalej go jeszcze. Dokąd? Do Wiesz, że to nie poleci w podcaście pomimo wszystko. No to będzie nasza. No wiem, wiem, wiem, no. wiem. Wspomnieniówka. Ale że Dudka na mundial nie wzięli, nie? Okay. Witamy Was ponownie. Cześć. Cześć. Byliśmy już praktycznie za nami. Tak, trzeci dzień dobiega końca. My już jesteśmy na dworcu w Łodzi, ale cofnijmy się trochę w czasie. O się, powiedz, jak ten trzeci dzień zleciał? Ja powiem tylko jednym słowem: leniwie. No, leniwie, tak jak to zwykle bywa z ostatnim dniem konwentu. E, przykleiliśmy się trochę do automatów Credit Agricole, po tym, jak, no tak, po tym jak późno wstaliśmy dosyć, właściwie nie mieliśmy już siły i ochoty e, na jakieś poważne chodzenie, czy, czy na, na jakieś konkretne prelekcje, w związku z tym no, pozwoliliśmy sobie trochę poleniuchować. No. Znaczy w sumie to wstaliśmy nie tak późno, tylko zanim się ze slipa zebraliśmy, to minęło, nie wiem, chyba z półtorej godziny, nie no dwie. Tak, tak. a potem rzeczywiście tak myśleliśmy nawet o tym, by pójść na jakąś prelekcję, coś tam sobie zaznaczyłem w programie, ale program na w sumie jakoś no, szalenie ciekawy nie był z naszego punktu widzenia, a na tą jedną prelekcję nie dotarliśmy, bo... Dostaliśmy się do tych automatów Nauczyliśmy się jak się zmienia gry Dzisiaj... skakowaliśmy Tak Tak i sobie pograliśmy troszkę w Dragon Ball'a, w Street Fighter'a i potem w Marvel vs. Capcom i tak trochę, trochę potem podszedł jeszcze jakiś przypadkowy konwentowicz, zapytał czy może pograć z nami i tak graliśmy na zmianę, dopóki ktoś nie zginął to grał, a druga a. osoba się zmieniała i tak nam zleciała jakaś absurdalna ilość czasu, potem jeszcze chwila na targach no i trzeba było się powoli zbierać, tak, bo jednak pakowanie też chwilę te chwało. No i jak ogólne wyrażenia, e, powiem tak. Cały konwent e, oceniam na takie 4 plus. Powiem, co mi się podobało. E, przede wszystkim e, podobało mi się to, że poradzili sobie jakoś z tą ilością ludzi na wejściu i że wreszcie można było normalnie przyjść i dostać się na teren Pyrkonu z biletem. Nie czekając w półtora godzinnej kolejce. E, co mi się jeszcze podobało? E, podobały mi się prelekcje, na których byłem, chociaż było ich mało. E, nie podobał mi się natomiast e, właśnie program, dlatego że... E, uważam, że mogło być lepiej. Wydaje mi się, że było mniej punktów e, programu niż dotychczas. Le... Znaczy, kilka było takich też totalnie właśnie nieprykonowych, jakieś takie dziwne tematy się pojawiały no, czasami no, tak. dziwne tematy o internecie i innych niezwiązanych e, z fantastyką rzeczach co jeszcze mi się nie podobało nie podobało mi się w jaki sposób rozwiązano kwestie wejścia na poszczególne prelekcje i nie podobało mi się też kwestie kolejek, bo pomimo tego że e, ilość ludzi na wejściu no po prostu się rozmyła w jakiś magiczny sposób to później do każdej prelekcji stała kolejka, która potrafiła czasem wychodzić poza budynek, bo była taka długa. No wczoraj o tym mówiliśmy, że rzeczywiście z prelekcjami trzeba by coś zrobić albo ich ilość zwiększyć, albo nie wiem, przenieść jednak do większych sal. Nie wiem, jakie są możliwości, ale no teraz chwilowo już doszliśmy do tego punktu, że jak za by było więcej osób, no to już prelekcje stały się zupełnie bez sensu. Racja. Ja w sumie oceny takiej liczbowej nie dam, w ogóle nie wiem czy mnie słyszycie, bo tutaj ktoś mi z jakiegoś głośnika nawala za mną, niegrzecznie bardzo, <głos> <głos> niekulturalnie, <głos> ale... A przynajmniej żywy człowiek, nie tak jak na dworcu w Poznaniu, o właśnie, co mi się jeszcze nie podobało, nie podoba mi się dworzec w Poznaniu, bo zaprojektował go jakiś kompletny kretyn, to jest miejsce nieprzystosowane... E... Dla ludzi, e, dla ludzi, którzy nie mają żadnych problemów, a nie wyobrażam sobie, e, jak, jakie kłopoty muszą mieć ludzie, którzy są na przykład niepełnosprawni, czy jeżdżą na wózkach inwalidzkich, żeby się tam dostać na peron, albo no, żeby przejść z miejsca na miejsce. E, co jeszcze mi się nie podobało? Nie podobało mi się to, jak PKP. E, e, Wiedząc o tym, że rokrocznie odbywa się konwent, a dodatkowo jest majówka, czyli w ogóle zwiększony ruch panuje, podstawiło nam zamiast pociągu tramwaj. Mówisz o ilości przedziałów? Tak. Znaczy, tak to, to, to też mnie zawsze fascynuje, bo po pierwsze zakładam, że w kolei powinien pracować ktoś, kto obserwuje wydarzenia w Polsce, po prostu imprezy, koncerty, festiwale i też stwierdza, że A to może tutaj byśmy dołożyli jeszcze jeden przedział, jeszcze jeden wagon, bo chyba będzie więcej osób, a po drugie, musieli widzieć, że więcej biletów po prostu zeszło, no tak. Tak, że nagle cała Polska kupuje bilety do Poznania, no to logiczne jest i potem z, że tych osób będzie więcej, ale już dojechałem, już nie chcę o tym myśleć po prostu, nie chcę się stresować. Dopóki tylko jedna uwaga. To się teraz zrobiła właśnie tak wielka impreza z tyloma różnymi aktywnościami, że to przypomina trochę taką planowaną wycieczkę, gdzie jedziecie i dobawicie się, dobrze się dużo rzeczy, ale wracacie po niej tak padnięci, tak wymęczeni i ech. No, ja już raczej nie bym tutaj jeździł tak jak na początku, żeby zaliczać prelekcję za prelekcją. Po pierwsze dlatego, że to jest niemożliwe przez te kolejki. To też jest ciekawe, nie? No bo to ile lat ja wtem? 4 lata minęły? Czy 5 od naszego pierwszego przyjazdu tutaj? No, yy, chyba... Ile razy byłeś? Dwa czy trzy? Eee, czy ja byłem... Nie, chyba razem z tym trzy razy. No to w takim razie ja cztery razy, no bo ja byłem jeszcze rok temu. Bo yy. no, przez te trzy lata pomiędzy tymi konwentami. Jak to się wszystko zmieniło, to ja sobie wypraszam, co musi Mando myśleć, który pamięta w ogóle te edycje z zamierzchłej przeszłości, kiedy jeszcze orchowie rządzili ziemią i tak dalej. Super, Oj. Nie. Tak, więc nie się zmienia. Niektóre rzeczy na lepsze, niektóre na gorsze, ale ogólnie planujesz przyjechać za rok? Mam nadzieję, jeszcze to przemyślę, Zależy od tego, czy uda mi się zgłosić jakiś punkt programu i jaka będzie cena e, biletów, bo jeżeli bilety nadal będą rosły, a tak naprawdę będzie się zmieniał tylko układ i nic nie zrobią z tymi kolejkami. Mam na myśli układ bloków, budynków e, i nic nie zrobią z, z tymi, programem. Tak, z programem. I, w sensu stylu. Tak no właśnie, bo ceny rosną, a tak naprawdę coraz częściej przyjeżdża się raczej nie wiem, posiedzieć razem, wypić piwo czy coś no zobaczymy jak to będzie ja na 99% za rok się pojawi, chyba że mi po prostu w kraju nie będzie ale to za rok i wtedy pewnie też się usłyszymy w jeszcze większym gronie niż w tym roku ale na dzisiaj to już wszystko to co, to dzięki dziękuję również a wam, kochani, tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, budanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Jackie! Uciekaj, Jerry! Uciekaj! Uciekaj stąd! Uciekaj! Cześć w ogóle, bo myśmy się nie, nie przywitali. Wiecie. No tak, no tak, tak. Myśmy już się Znamy. widzieli na, na Prykonie, nie? Nie wiem, no może masz problem z pamięcią? <głos> no pytaj, co chcesz wiedzieć. A ty już na nagrywasz? No, włączyłem sekundę, temu bo Boże. Bo blooper jest na nim się No to standard, nie? Jeszcze się z Cześć, <grystanie> mam 16 lat, nazywam się Mando i, i, i lubię konwenty. A, A jednak do dobrze by było, się trochę bliżej. Sebastian! <grystanie> Sebastian! Sebastian! Skarga się. Od... Po tak Ładnie, się nie tak ładnie, tak ładnie się Właśnie. w ładnie Sebastian. Yes, yes. Uh, hi, no, hi. Sebastian. Jak się. Kingowiec.pl na Pelkonie. Ja, ale nie na Pelkonie ogólnie, wyluzuj. To nie jest tak, że potem, jutro, jutro. potem policja ci do domu wbije, nie tam dwóch. A, a przed chwilą to. Chyba nie Dobrze, wracamy do czekaj. Idziemy Mando. Mando, poczekaj, do relacji sieć tak. Mamy robić relację zdjęciową, to będzie idealne zdjęcie na SKP. Jutro mu zrobię, jak tak leży gdzieś indziej. <grywa> Trochę jak taki właśnie... Ej, no spać. No to weźcie. Co? <grywa> Co to kinek robić? Ktoś do końca na tym łodzi, WOT... bo łoc przedłużył. tam tak? Tak, nie musi. wyszliśmy, jak przedłużał właśnie. Znaczy, no pewnie tam został. Powiedziały, no, że słuchajcie, nikomu ta sala nie jest potrzebna, a tylko ja tu zostaję, wszyscy mieliśmy a, Czekaj, czekaj tu to, to choć teraz, no, jeszcze tam nie, teraz. Ale... To tak jest no właśnie. To i idziemy do Gastro na chwilę. Krusia zniknęła. Nie wiem, co się stało. Na razie idziemy do Gastro, chyba na jedno piwo. A tu kolejka masz krótką. To jest szybko Ale mnie tu nie nagramy No nie, nie. Ktoś mi woła? Jezus Maria. Nie miałeś jak się... Co, co to ma być? Jak wystawca. No ja tu jestem eksperystarca. Są? Mówimy w, ja w... części <susurka> Słyszę, że coś mi było. Mam moje notatki. Tutaj? Tak. Pod błąd. Mam nadzieję, że w ten sposób przy swojej wiedzy z filozofii. Będziesz jeszcze jutro? Tak. Mam zamiar zrobić po prostu zdjęcie notatek i Możesz mi je oddać w już. A nie, bo w sierodę nie ma tego, Ja to za jest wolna. Byłeś w tę sierodę? nie byłem. Właśnie mnie rozłożyło. Jakaś migrena miałem tą... Napiszesz mi po prostu, co było ostatnio i co to do przeczytania? Ale ostatnio było a co odbyłeś teraz nowego? No mamy opiekunkie terapejskie, no. Jeśli Później... się nie byłem, dlaczego nie byłem? Bo ja bym się zdążył, przedtem jadę na przykład tutaj nie byłem w dziedzinie. Napisać to, co miałem napisać, przedtem po prostu. Czyli drugi rozdział znam. Nie to zdążyłem. Ja mam deadline na 4 maja. Na drugi rozdział. <glocking> to <yeah>, to <glocking> ale co? Ty, ty nie zamierasz teraz się chronić? Studentu... Zobaczę. Khác, no, ile napisze, tyle napisze oddam i zobaczymy. Ale to będzie, w ja się to nic innego do Ja bym się boję, bo mam bardzo nie Powinienem, z że mam, że nie, niech mam na ale nie mam naprawdę. Nie wiem, czy to. Na znaczy, razie, że tak nie to będą zdać, więc ja bym się bardzo nie a ja go będę ja zdawał i tak w części chyba. więc... nie ciebie... no, Ale gdzie? Pytałem, czy jesteś jeszcze na Pyrku. A sms -ie? Na Messengerze. Nie korzystam z Facebooka w telefonie. Okej. dziękuję. się Nie, nie <truje> No Jakie Dobra, tak ujdziecie, ujdziecie no. co? <śmiech> nie wiem No. Nie wiem, czy się zdałeś z podłogą Nie chodzę w tym tydzień, ale co? nie, ale... A co, to co wczoraj? Coś no. Normalnie? Dorzucę to, plus robię na YouTube'a poświęcę się i zrobię filmik z, ze zdjęciami wchodzącymi w, tym, w tych momentach, w których ja mówię o tym zdjęciu, nie? A będziesz też przerzucał błędnie? <śmiech> Ale, ale musisz, no bo nie będzie śmiesznie wtedy. Ale nie na tego, no bo tam jest 10 razy, że ty nagle o, nie to, albo my się śmiejemy. Jak tego nie jest, to, byś, to nie będzie A wyjdzie na to, że panu nudna, nie? Ale myślę, że nie ma sensu tej, tej lekcji wrzucać. Nie, na dzisiaj masz panel? No to masz już, to mamy trzy... Trzy... 3... Yy, do przodu, czyli w poniedziałek, wczoraj środa ma. Na czwartek ja może coś nalekam w czwartek rano. Albo ja. Dobra. Albo ja. Adwo. Dobra. Dobra. Tylko ktoś to będzie musiał zmontować. Takie tam rozkazy, to mogę montować. W czwartek mam dwie godziny rano wolnego, więc może coś nalekam. Ale tego nie ma sensu mojej świadomości. To nie jest elekcja na podcast. Która? No na moje myślę dużo. Że... To nie byłeś na nie, no ale. Nie, no ale to się masz mi mówił, zresztą jak ty powiedziałeś, że masz 90 slajdów, no to. Sto już było. No, no jest... Ale z 20 to nie puściło. Ale w to był genialny podcast. Tu widzicie to, a tu widzicie to, a to nie wiem co to no, jest, ale to no, chyba no. jest to, ale to był w sumie widzisz, ale już mi to już już jako bonus, nie wiem czy to. No można włączyć wrzucić podcast plus podcast alternatywny. Ciekawe kto by na no, Ale ja sobie sam przesłucham dla jaj nawet, tak żeby zobaczyć właśnie na ile to ma sens. No zobaczymy, no, zobaczymy. Wchodzimy na dół nagrać szybko. Dobra, do zobaczenia, cieszę się, że się... Chodzimy na dół, jak szybko. Mando zostaje jeszcze po autogaz, a potem idziemy na pigułkę. Teraz na chwilę na dół, bo tu jest za. A, no wiem. Właśnie tak jak wszedłem. Jest z nami Mando. Mando, jak się podobał. Oj. i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Jak będziemy czekali rok te, do przyjazdu, pociągu do Poznania. O, przyjechał. Jest sobota. Zajazd będzie ciemno. <laughs> Nie zrobiłem tego przez trzy dni. Widzę, ale zrobiłeś toto. Gratuluję. To. Szymona, ciśnij się. Zamknij się! Musisz spóźnij cicho. O.